Dzisiaj jak przeprowadzić właściwie rekrutację? Moim gościem jest mój brat Krzysztof Burzyński, który od wielu lat zajmuje się rekrutacją pracowników i poprosiłem go, żeby podzielił się swoim cennym doświadczeniem. Krzysiek, oddaję Ci mikrofon. Witam serdecznie. Więc na początek, jeżeli myślimy o rekrutacji, to pierwszą rzeczą, która którą właściwie powinniśmy zrobić, to powinniśmy ustalić właściwie cel tej rekrutacji. To znaczy powinniśmy określić, czy stanowisko, na przykład stanowisko, które, które ma być objęte, jest to stanowisko nowe, które, które nie istniało jeszcze takie w firmie, czy jest to stanowisko po jakimś już pracowniku. Jest to o tyle istotne, że mając na przykład doświadczenie już, tego, że ktoś pracował na tym stanowisku. Wiemy bardzo konkretnie, jakie obowiązki spełnia dana osoba. Praktycznie jesteśmy w stanie nawet godzinowo i minutowo wyliczyć czas spełniania tych obowiązków. Możemy zobaczyć, jakie jaka osoba się nadaje, co, co, jest, co się nie sprawdza na tym stanowisku, więc to jest jedna ważna rzecz. Natomiast zupełnie inna rzecz jest, kiedy jest to nowe stanowisko, bo w tym momencie musimy jakby też stworzyć troszkę teoretycznie pewne rzeczy związane właśnie z tym, co to ma być za stanowisko. Więc to, to jest jedna taka rzecz dosyć istotna w tym wszystkim. Natomiast kolejną taką rzeczą jest pytanie, czy warto... W, czy warto zatrudniać pracownika z zewnątrz, czy może jakiś pracownik, który już pracuje, mógłby się nadawać na to stanowisko? Co to powoduje? Powoduje to kilka, kilka ewidentnych zalet, zalet, choćby z tych, że tak, wiemy już dużo o, ta, o takiej osobie, że nie musimy go jakoś specjalnie przygotowywać do, do danej funkcji. No jest to związane też z kosztami, które są dużo, dużo mniejsze niż pieniądze związane z, z ogłoszeniami, niż ludzie, którzy muszą się później zajmować samą, samym, procesem rekrutacji, jak i samym, samym szkoleniem później też pracowników. Więc to jest, czy, czy taka rekrutacja tak zwana wewnętrzna rzeczy jest możliwa. Ma ona jeden, jednak ewidentny minus, że kiedy bierzemy pracownika z wewnątrz, to tworzy się kolejne nowe miejsce do zapełnienia, więc w tym momencie i tak będziemy musieli jakąś rekrutację prowadzić, chociaż być może to będzie inna rekrutacja, bo jeżeli wyszukamy kogoś na stanowisko kierownicze, to łatwiej wziąć kogoś z firmy, a a jeżeli szukamy tak zwanego szeregowego, szeregowego pracownika, to, to, to taka rekrutacja jest, to jest z reguły trochę prostsza, Więc to, to jest, to jest kilka, kilka zagadnień. No a druga rzecz, kiedy już, już wiemy, że na przykład, bo tu będę szedł drogą, że szukamy pracownika gdzieś z zewnątrz, to musimy ustalić, jaką najlepszą metodą będziemy tego pracownika w stanie zdobyć. No właśnie dzisiaj trzeba już mówić trochę o tym, że trzeba zdobyć pracownika, ponieważ to już nie jest tak, że mimo bezrobocia, że, to, że, że nie ma pracy. Praca jest, ale bardzo często dane osoby też nie decydują się na jakąś pracę, ponieważ szukają jakichś pewnych konkretnych firm, też firma musi zaciekawić, więc to jest jakby zupełnie inne działania, takie też wizerunkowe firmy, które pozwolą na to, żeby żeby tak sprzedać, sprzedać, nazwę tak w cudzysłowie, sprzedać tą ofertę pracy da, danej sobie. No i też dlatego wtedy musimy się zastanowić, kogo szukamy. Czy zależy nam na takiej chcemy mieć jak najwięcej dokumentów aplikacyjnych, ponieważ chcemy mieć duży wybór, co zazwyczaj jest później, wiąże się z dosyć trudny, trudnymi, z wieloma trudnymi rzeczami z tym związanymi z selekcją czy też chcemy uderzyć tylko i wyłącznie w jakiegoś z jakichś specjalistów, co wtedy mamy już zazwyczaj jakoś tam zawężone pole, co powoduje, że możemy bardziej konkretnie, że możemy nie rzucać ogłoszenia na każdym portalu możliwym, tylko że możemy dotrzeć, nie wiem, dać ogłoszenie na jakimś forum, gdzie przebywają jacyś specjaliści. Musimy skonkretyzować, kogo, kogo potrzebujemy i gdzie taką osobę możemy szukać kiedy już takie, taką, kiedy już znajdziemy kandydatów na tą, na, na to możliwe, możliwe stanowisko, którego szukamy, to, to trzeba dokonać w tym momencie pewnej selekcji, co już nie jest takie proste, bo zazwyczaj wiąże się to z pierwszym problemem, który, który czasowo zajmuje chyba, chyba no najwięcej, najwięcej, najwięcej czasu zajmuje, czyli selekcja wszystkich dokumentów, czyli zazwyczaj jest to CV, jest to list motywacyjny. Tutaj bardzo dużą pomocą jest to, jeżeli mamy jakieś gotowe aplikacje internetowe, które powodują, że to kandydat wypełnia dane, dane rubryki, co oznacza, że my dostajemy tylko statystyki, gdzie możemy zobaczyć chociażby, no, takie rzeczy, które nas interesują, czyli, nie wiem, wykształcenie, doświadczenie, jakieś umiejętności, czy inne interesujące nas, nas elementy, to pozwala dosyć automatycznie odrzucić nam część kandydatów i, i dotrzeć dalej, natomiast jeżeli nie mamy takich możliwości i w żaden sposób nie nie, nie, nie tworzymy jakichś aplikacji czy dokumentów takich, które, które każdy kandydat będzie wypełniał takie same, to w tym momencie musimy czytać CV, co się wiąże z tym, że no niestety w CV są pewnego rodzaju przekłamania, niektóre świadome, niektóre nieświadome, które tworzy nasz potencjalny pracownik. Te zazwyczaj są no, no ni niestety koloryzowane nieco, te dokumenty, więc musimy tutaj określić, co, co bardzo dużo czasu tak naprawdę zajmuje to, to weryfikacja taka. Tutaj możemy się wspierać oczywiście tym, że możemy na przykład zadzwonić do danego kandydata, jak nie mamy jakiejś pewności, a, a wydaje nam się ciekawy, przez rozmowę telefoniczną można bardzo dużo bardzo dużo zweryfikować właśnie rzeczy, ponieważ taki zaskoczony kandydat może odpowiedzieć nam prawdę i to jest dosyć, dosyć ciekawe, więc to są, to jest jeden ze sposobów, na pewno, na pewno przy takiej weryfikacji dosyć istotne są takie spotkania na żywo, kiedy już, już tam Kogoś wybraliśmy. Te spotkania na żywo, no dają, ciekawe jest to, że one są na dzień dzisiejszy takim głównym elementem, po którym pracodawca weryfikuje, przyszłego pracownika, natomiast okazuje się, że różne badania pokazują, że maksymalnie z tego 18% jest takiej zgodności, prawdy, że to nie jest najlepszy sposób, on jest najtańszy, dlatego jest stosowany bardzo często i prawdopodobnie zawsze będzie stosowany, natomiast on nie daje do końca, do końca pewnej, pewnej prawdy o pracowników, o pracowniku, o wiele lepszym w tym momencie działaniem jest stworzenie, stworzenie mu takiej możliwości, żeby przez jakiś czas, czasami wystarczy kilka minut, czasami kilka godzin, czasami może dzień lub dwa, stworzenie mu takich warunków, jakie będą obowiązywać na jego stanowisku, przyszłym stanowisku pracy. Oczywiście to są już dosyć zaawansowane elementy, które duże, duże korporacje tworzą na wielką, na wielką, skalę, testują przez, przez to, bardzo dużą ilość pracowników, natomiast w firmie, która nie może sobie pozwolić na, na takie duże koszty, można to uprościć i w zależności od stanowiska też w taki sposób zweryfikować. Jest to na przykład proste, kiedy zatrudniamy jakiegoś grafika czy programistę, można mu dać po prostu jakieś zadanie, które, które ma stworzyć w ciągu powiedzmy pół godziny. Kiedy on stworzy, można czy samemu, czy dać osobie, która się na tym zna, żeby to zweryfikowała. Natomiast może trochę trudniej jest na przykład zweryfikować takiego handlowca, przyszłego, przyszłego na przykład sprzedawcę. Natomiast można to, to, to zrobić w taki sposób, że przynajmniej taki, w takich działaniach ja brałem udział, że dawało się osobę do pomocy do sklepu, i ta osoba w czasie powiedzmy dwóch godzin, patrzyliśmy się na jej zachowanie i zupełnie tu nie chodziło o wiedzę, która ta osoba posiada, bo, bo taką wiedzę w pewnych produktach można nauczyć, ale chodziło o sposób zachowania się danej osoby. To na przykład, czy, czy ta osoba, jaka jest jej dy, dynamika podchodzenia do klienta, co na robić? czeka, czy czeka na to, aż ktoś jej powie, co ma robić, czy ta osoba sama się bierze do roboty, czy kiedy, co się dzieje, kiedy na przykład nie ma klientów, czy ta osoba na przykład pyta się innych pracowników o jakieś szczegóły, czy po prostu rozmawia z nimi o czymkolwiek, coś, co nie jest związane z pracą, czy zapoznaje się z produktami, które stoją na półkach, czy, czy w ogóle ją to nie interesuje. Jest to dosyć stresująca sytuacja dla, dla każdego takiego kandydata data, natomiast no, nie zmienia to, to faktu, że jest to sytuacja, gdzie wychodzą takie dosyć prawdziwe rzeczy o każdym człowieku I, i tak naprawdę można przez godzinkę, dwie bardzo dużo zobaczyć, jaki ten człowiek jest, z jaką dynamiką działa, co może być dla nas bardzo, bardzo pomocne przy przy jakikolwiek dalszym no, z, z zatrudnieniu tej osoby, tutaj jeszcze mi przychodzi do głowy też, że kiedy bierzemy na przykład tłumacza, jest to też dosyć łatwo sprawdzić, czy, czy dana osoba dobrze się komunikuje w danym języku, po prostu rozmawiając z nim od razu na wejściu w, w tym obcym języku. Co dla wielu jest dosyć dużym zaskoczeniem, natomiast bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje takie sprawdzenie. I to są generalnie takie dwie metody, które bym określił, czyli od tych CV rozmów i tych takich, nazwę to wstępnych szkoleń, zobaczenia jak dana osoba na tym stanowisku się funkcjonuje. Dalej, kiedy już, może tak zrobię, kiedy zdecydujemy się na, na, na, danego pracownika, jakby od razu musimy założyć to, że to niekoniecznie musi być trafiona osoba. Co oznacza, że musimy zrobić jakieś od razu założenie, i o tym pracownik też musi wiedzieć, założenia dotyczące jego, jego sprawdzenia. Tak zazwyczaj, zazwyczaj wystarczy maksymalnie dwa miesiące, żebyśmy byli już przekonani, czy my chcemy zatrudnić tego pracownika na pewno gdzieś na stałe czy nie, ponieważ dwa miesiące są wystarczające, żeby, żeby ocenić pewną pracę, warto dlatego w jakikolwiek sposób, no, podpisać taką umowę tylko, tylko bardzo krótko i co jest ważne przede wszystkim, postawić bardzo jasne i konkretne, po pierwsze, obowiązki, które dajemy tej osobie i też i zadania, które dana osoba ma wykonać, no i generalnie po prostu kontrolować to, co, to, co ma robić. Tutaj już jakby trudno podpowiedzieć bardzo konkretnie, jak, jak mamy to weryfikować, bo to już każdy musi sam, na, natomiast na pewno mm, musimy tu dosyć, dosyć jasno zaznaczać, no, te, te, błędy, które, zaznaczać, a przynajmniej sami, sami je zobaczyć i, i też pokazywać pra, pracownikowi błędy, które pewne popełnia. No i w ciągu tych dwóch miesięcy myślę, że to już jest w miarę proste do, do, do zobaczenia, czy, czy dane błędy, które się będą zawsze jakieś powtarzać, czy są to błędy na tyle istotne, że że stwierdzamy, ok, ten pracownik nie jest, no nie zatrudnimy go jednym słowem, bo, bo to są za, za, za ciężkie błędy, czy to są na, na tyle błędy, które są do poprawienia albo które jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, dobra, przychodzimy nad tym, bo, bo to nie jest istotą sprawy, a musimy no niestety tak sobie powiedzieć, bo część pracowników na pewno pewne, czy ich wady jakieś, czy, czy, czy, czy też błędy, które popełniają, być może nigdy nie będą do wyeliminowania, co oznacza, że będziemy jakoś musieli z nimi, z nimi żyć, ale jeżeli dana osoba realizuje pewien cel, dla którego ją zatrudniliśmy, to jest to, tego, to, jest to na pewno warte. No i dlaczego mówię o tej weryfikacji, ponieważ czasami pracodawcy, szczególnie tacy, którzy, którzy mają niewielu pracowników i sami zatrudniają nowych, są zmęczeni rekrutacją, bo jest to jednak męczące i sobie mówią, okej, okay, dobra, już mam tego pracownika, jakiś on tam jest, niech będzie. No i to jest jedna z, naj z najgorszych takich rzeczy, zostawienie tego bez kontroli, ponieważ, no niestety, ale okazuje się, że, e, że później, kiedy taka osoba na przykład w ciągu tych dwóch miesięcy nie... Nie spisuje się za bardzo, albo po tych dwóch miesiącach nagle, kiedy już przestaje żyć w takim stresie, że nie będzie zatrudniona, okazuje się, że no, pracuje niespecjalnie i tak normalnie byśmy nie zatrudnili, gdyby tak pracowała, to lepiej tego pracownika się szybko pozbyć, bo tak naprawdę... Yy, no yy, yy, yy, Inaczej mamy, mamy osobę, która w jakiś sposób tworzy pewnego rodzaju toksyczną atmosferę w pracy poprzez, poprzez, swoje, poprzez swoją złą pracę i, i ostatecznie, no już widziałem wielokrotnie, jak ktoś się niedecydowo mówi, nie, no jeszcze raz mam rekrutować, to znów tyle w wysiłku, lepiej jeszcze raz podjąć ten wysiłek niż zostawiać tą osobę i, i miejąc jakąś złudną nadzieję, że ona się zmieni, co jest prawie, że niemożliwe zazwyczaj. No, le zdecydowanie lepszym wtedy jest zatrudnienie, szukanie kolejnej osoby, a zwolnienie tej, jeżeli, jeżeli ona nie pracuje dobrze. Dzięki Krzysiek. Więcej informacji na temat związany z rekrutacją, szkoleniem pracowników rozwiązywania konfliktów znajdziesz na blogu krzyśka krzysztofburzyńskipl a inne równie wartościowe materiały jak te znajdziesz na moim blogu andrzejburzyński.pl. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Jeżeli Ci się podobało, kliknij lajka like pod spodem i przekaż informacje o tej audycji innym, którzy być może będą potrzebować tej wiedzy. Dzięki serdecznej i życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam Andrzej Burzyński.